Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Budzimy się, budzimy się, kochani i przygotowujemy święconki. kwietnia. Dzień Marchewki. Wielki Dzień Marchewki. Przede wszystkim Dzień Marchewki, potem w kolejności Wielka Sobota yy, i na przykład Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Dzień dobry, w drugiej godzinie. Aferanka w radioferze. Tak jest, tak jest. Godzina dziesiąta i jeszcze godzinę tutaj z Wami pobędziemy, bo jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmawiać na Wielką Sobotę, naprawdę. No, dokładnie. Ja to sobie sprawdzam, jako że, jako że Kuba yy, zaniedbał trochę... Ale to bardzo dobrze, że za piłkę. To ja sobie odpalam na żywo mecze. Nekemte Ketma kontra Bura USC. Etiopska liga, to jest niebagatelna rzecz. No ale żeby nie było. A jeszcze, jeszcze Mateusz pisze najważniejsze informacje. Dzisiaj Lech w Białym Stoku gra. No tak. Tego na szczęście nie będziemy już relacjonować na żywo. No chyba lepiej, nie? Chyba lepiej nie. Ale właśnie też warto przypomnieć skład, którym tutaj, który został wystawiony na ten. Na te trudne wojaże porankowe Mateusz szła za konsoletą i przed mikrofonami Zuzanna Derbis. I ty Mateusz Powędzowski I teraz już wszystko jasne Przez najbliższą godzinę będziemy także tutaj Z ciekawostkami Chciałem powiedzieć informacjami z miasta Ale no jako, że jest dzień jaki jest To mało się dzieje Spokój Ale, na spok ale ze, spokojem. ze spokojem My coś zaradzimy temu Na pewno coś być, poszukamy Złe Tyle pytań mi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 Zreglowane zupełnie Wszystko co siedzi Teraz czuję, kiedy Nie umiem nazwać tego, nie Trzymaj za rękę Tak jak w piosence Mocnie mi mnie komuż mm. zrozumieć Co teraz czuję, kiedy Nie umiem nazwać tego, nie Trzymaj za rękę Tak jak w piosence Zanim rozsądek. Jaki tam wynik? Zero, zero, proszę pani. Ach, Nie ma się chod. czego spodziewać, bo e, wyższej lidze etiopskiej, tak to jest, Ethiopian Higher League. No kurczę, myślałam, A, że jednak. No, słuchaj, jeszcze coś jest 45 minut, jeszcze coś się może wydarzyć. A, no dobrze, no dobrze, no to fajnie, to fajnie. Przypomniłem może o konkursie, co? No, to jest ważne. Bo w ten piątek, 10 kwietnia, w Blue zagra Damian Kostka i Judyta Pisarczyk. No i możecie tutaj od nas zgarnąć wejściówkę podwójną, zabrać kogoś w piątek wieczór na jazz. Chciałbyś pójść w piątek wieczór na jazz? Czy ty byś zapytałaś właśnie, Do you like jazz? Jazz. I like jazz. Do chętnie, like czemu jazz? nie? Ja bym chętnie poszedł na jazz. Więc... Tak. Ostatnio to nie byłeś taki chętny. Aby to inny jazz. A, ah, no, okay, no dobra. Nie, nie, to się człowiek wyznaje na takich rzeczach. Yy, ale, nie, no, wiadomo, trzeba, trzeba kogoś zabrać w w, z wejściówką podwójną, nawet kogoś, wiadomo, no, na ulicy można pójść, popytać, <laughs> chodzić po <laughs> ulicy. Czy chcesz się wybrać na koncert jazzowy? Myślę, że ktoś by się obejrzał, sprawdzał, czy to nie jest skamarowane. Co w ukrytej kamerze? Tak? No. No, pewnie tak, ale w każdym razie 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, yy, jaki jest wasz ulubiony element yy, świą, święconki, świątecznego koszyka, <świątecznego świątecznego koszyka. Świę, um, święconego koszyka. Mhm. Niech będzie świętego koszyka. Koszty SMS-a, złotówka i 23 grosze. No i to wszystko jest wymagane, żeby taką wejściówkę zdobyć. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Jeszcze tak przez około 50 minut można do nas pisać, więc piszcie. Zachęcamy. Got close to some epiphany I'll convince a friend to join deep ends Have your toes touch the lack of cement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 No my przychodzimy do was z garścią ciekawostek, to na pewno, ale może najpierw jeszcze zanim te ciekawostki o, o Wielkiej Nocy w Wielkopolsce, bo to jest region, do którego się tutaj zawęzimy, to jeszcze zapowiemy kolejną nowość, nowość, na którą można, można nawet głosować już już dzisiaj na aferę Aferzastą to są mlecze i utwór może Ty też. Sobota. Wielka Sobota to był dzień kiedyś trochę bardziej, mm, więcej się działo, bo my teraz w sumie idziemy z koszyczkiem, no i, I to tyle. I to tyle. A kiedyś to jednak trochę tych, tych zwyczajów, tych tradycji było troszeczkę, troszeczkę więcej związanych w ogóle z Wielkonocą, ale chociażby w taką Wielką Sobotę, no, kiedyś ten koszyczek różnił się nieznacznie. Niby nieznacznie, ale jednak dosyć znacznie. Te, te dawne, dawne zwyczaje wielkopolskie związane z Wielkonosą opisuje, opisane są zresztą przez Oskara Kolberga, bardzo znanego przecież etnografa w naszym kręgu. Kulturowym, ale tak, ta jedna różnica, która niby mała, ale jednak dosyć znaczna, objawia się tym, że święconka wyglądała bardzo podobnie do tego, co, co obecnie my mamy w swoich i nosimy na, na pobłogosławienie. Tak, tutaj y, dodatkowym elementem, y, który był zawarty w takim koszyczku była butelka okowity, y, która y, także była potem wykorzystywana przy śniadaniu wielkanocnym do wspólnego wychylenia kieliczka i wzajemnego przypijania do siebie. No teraz ja myślę, że teraz jestem przekonany, że ktoś chociażby chowa święcące <śmiech> taką okowitę, jestem 100% tak przekonany, że tak jest, ale no, umówmy się, że to nie jest, nie jest raczej popularna rzecz, ale ja bym chciał, bo tutaj od razu do, do Wielkiej soboty wskoczyliśmy, ale warto zaznaczyć, że kiedyś na przykład Wielki Post był dużo bardziej przestrzegany, bardziej rygorystycznie, bo oprócz mięsa, tłuszczów nie można było na przykład jeść także i jaj, o. więc... No, to, to były, jeśli, jeśli szle, szlachcice, czy tam y, ludzie, którzy mieli trochę więcej pieniędzy, y, wtedy na stołach y, mieli żury, kasze, śledzie i ziemniaki, no to faktycznie, to było w ich, ich przekonaniu przestrzeganie, przestrzeganie postu. No teraz, teraz to nawet, no dużo jest jednak momentów, gdzie no zezwala już na jakieś tam zachowania i też często już nawet to mięso też się jada, no ale jednym jeszcze z ciekawszych zwyczajów, no to była na przykład przywoływanka w okresie międzywojennym. No to w Wielką Sobotę chłopcy wspinali się na dachy domów i, i stodu no i głośno wykrzykiwali imiona dziewcząt z wioski wraz z ich grzechami i wadami. Ja jestem tutaj ciekawa, co to były za grzechy i wady? To ja, był... ja już wy, wyrzuciłem jeden, jeden przykład, który mógł być czymś takim. Na przykład, że zupa była zasłona. Albo nie wiem. Włosy za krótkie. Włosy za wiem. krótkie, nos krzywy. No, jestem jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i y, każda dziewczyna w Każdej dziewczynie wtedy wyznaczano ilość, liczbę wiader, wody, które, które później otrzyma w lany poniedziałek. Ja chciałem powiedzieć, że tutaj także ponownie wraca, wraca temat, temat okowity, bo jeśli dziewczyna miała adoratora, mógł on ją za butelkę takiej okowity wykupić. Jak dobrze rozumiem, z, wykupić z, z, z kary bycia polaną wodą w Lany Poniedziałek. Ja myślę, że to później tak. Później i tak była, no. była lana tą wodą. Myślę, koniec, że to nie miało znaczenia. Koniec końców trzeba wszystkich polać. Taka, je, taka jest prawda. Chociaż e, jeśli chodzi o pogodę w ten lany poniedziałek, no to nie ja raczej bym prze, przeniósł na dzień wcześniej. Będzie cieplej, mniejsze ryzyko, e, mniejsze ryzyko choroby. E, jeszcze tylko o Wielkim Piątku chciałem powiedzieć, bo to jest też ciekawa rzecz. E, otóż e, był swego czasu obecny rytuał porannej kąpieli w Wielki Piątek. E, o świcie ludzie szli na drzeg. Staw lub strumień i kąpali się w zimnej wodzie, gdyż wierzyli, że tego dnia woda ma swego rodzaju magiczną moc i chroni przed chorobami na nadchodzący rok. To bardzo ciekawe i to można byłoby nawet spróbować powtórzyć. No teraz to już niestety za późno, ale. Może się wziąć zimny prysznic. Można. O! I to jest dobry pomysł. To Won't you take me to you take me to Wystarczy jeden utwór, żeby całe studio się rozbujało. Funky Town ewidentnie takim utworem jest. Jak najbardziej. Chociaż tutaj mówiłeś też o wersji z organami, żebyś posłuchał. Wersja organowa, prawda, na Wielki, wielki Tydzień. Taka trochę bardziej stanowana. Też piękna. Polecam sobie, sobie wyszukać Funky Town organ. Tak, tak, tak. Jak, jak mniej więcej, w ten sposób. Um, nie wiem, czy wiecie. Ale my się właśnie dowiedzieliśmy, że e, Zo w Poznaniu będzie również otwarte w Wielkanoc, e, zarówno nowe jak i stare. W Wielkanoc i Świąteczny Poniedziałek, ale także w Wielką Sobotę, czyli dzisiaj też Nowe ZOO zaprasza do spotkania z mieszkańcami Wybiegów i Wolier. Więc jest to jakiś, jest to jakiś pomysł poświęcący. Nie, nie wiem, czy ty zauważałaś ten plan spotkań. Mi najbardziej podoba się lunchu Surykatek. No właśnie widzę, tak. <głos》> Jestem bardzo ciekaw. No bo domyślam się, że surykatki coś dostaną. Pytanie, czy dostaną coś wizytatorzy? Obawiam się, że nie. Ja no to szkoda. Ja miałbym dużo ciekawych pytań do zadania takim surykatkom, bo no to są, wydaje mi się, ciekawe, ciekawe zwierzęta. No ale no, mając na uwadze to, że e, no mimo wszystko zwierzęta same sobie by nie dały rady chyba w taki, e, w taki weekend, no to trochę wyjaśnię, dlaczego, e, dlaczego nowe i stare zo będą, będą otwarte, no i może, może warto wtedy y, skorzystać. M może, a już na święta przemówią ludzkim głosem. Myślisz, że to w te święta się wydarzy? Znaczy, na, na Boże Narodzenie chyba się nie wydarzyło, więc... Może teraz. Może teraz. Może, może w końcu. Może jest zapóźnienie w tym w takim czymś. Może tak być. O 14.30 możecie też przejść na południowy posiłek do wielbon, wielbłądów dwugarbnych, a o 15.30 na liściasty obiad używa w północnych. I tutaj myślę, że mógłbyś się poczęstować wtedy. Myślę, że tak. Widziałem kiedyś, jak, jak karmiono niedźwiedzia, to nawet takiemu niedźwiedziowi, szczerze mówiąc, zazdrościłem, bo tak... Yy... No, zdrowo żywiony powiem. Bardzo tak owocki, takie Fajnie, fajne to było, bardzo fajne. No, yy, też dobrze, bo yy, trochę zbacza, zbaczamy z tematu. Warto, co najważniejsze, zapamiętać, że Zo so będzie otwarte. Yy, a ja myślę, że teraz mogę zapowiedzieć kolejny utwór, taki fajny, do, yy, trochę do bujania się Kamil Piwot. W okolicy kus, to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, puka rytm nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum Coś mi stuku, puka w okolicy kół to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, puka rytm nie wymieniam. Bardzo oh, wstyd, to prawda, prawda Zupełnie nie znam się na autach, nie? Nawet nie wiesz jaka trauma, jak na testy zapala mi się lampka Jadę do mechanika Stres jak w liceum, fizyka Ciekawe o co będzie pytał i czy wszystko marzę przed sobą malajka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 Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku mi stuku puka w okolicy to tuku może być tuku ja pojęcia nie mam póki stuku puka nie wymieniam Tuku tuku tumu tuku tuku tuku mi stuku puka w okolicy to tuku może być tuku ja pojęcia nie mam póki stuku puka nie wymieniam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 Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.00. Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na sześć W każdą sobotę o 20.00. Niedziela godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na facebooku. facebook.com, ukośnik Radio Afera.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 W zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. They gonna let me Here and confused, think for a second, there is nothing to lose. Ja z, tej, z naszej strony chciałbym zaprosić Was, drodzy słuchacze, na dzisiaj do audycji Studio Fixum, bo to jest rzecz, o której bardzo warto pamiętać, warto wspomnieć, że dzisiaj będzie emisja audycji specjalnej. Będzie to słuchowisko, reportaż, coś pomiędzy zatytułowany Szpont na głównej. Jest to fabularyzowany podcast przygotowany w czasie warsztatów Akademii Radiowej na Fertlu na głównej, prowadzonych przez Annę Szamotułę, naszą aferowiczkę kochaną. I jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Opowiada o Łucji, która chce nakręcić film o głównej, ale nic o niej nie wie. Wojtek postanawia jej pomóc. Grzegorz, kurier rowerowy ma wrażenie, że ktoś go śledzi. Jest jeszcze Nadia, która ciągle przesiaduje nad główienką i postać, która pojawia się wszędzie ale nikt nie wie, kim naprawdę jest. Dosyć tajemniczo, ale naprawdę warto zobaczyć, co tu będzie, co tu będzie grane. Jeszcze raz Studio Fixum w Radiu Afera. To już dzisiaj, dzisiaj będzie można tego programu, tego programu posłuchać o godzinie 17. No, ładnie, prawda? Bardzo ładnie, tak, tak, tak, tak. Brzmiałeś, jakbyś już tutaj chciał Pójść dalej Możemy, możemy pójść, pójść dalej Bo jeszcze jedna nowość do przedstawienia Przed nami Madame Affair I Bowaryzm Utwór, który, no powiedziałbym, że Szturmem wbił się na aferzastą Wczoraj miejsce drugie Tak od razu z listy nowości Nie zdarza się to często, więc e, Gratulujemy tutaj Wszystkim, wszystkim wykonawcom z Madame Ferry. utwór zatytułowany Bowaryzm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 Przepis na taki udział jest bardzo prosty, no bo wyznaczy, wystarczy zebrać ekipę, ustalić termin i miejsce, no i uporządkować można albo swój firtel, czy jakąś trasę spacerową, okolice szkoły lub firmy. To wszystko można sobie wybrać i zaznaczyć w do tego przygotowanym formularzu. Jest jeszcze czas, żeby się zgłosić, można to zrobić chociażby online, no i tutaj o tym również. Również. Tegoroczna edycja potrwa od 13 do 26 kwietnia, a na zgłoszenia czekamy aż do 20 kwietnia bieżącego roku. No i to jest jednak takie wydarzenie, które już od dłuższego czasu ma miejsce. No i jest to ciekawa forma spędzania czasu, nie tylko atrakcyjna po prostu pod względem wyjścia na dwór i przejście się, przejście się ze znajomymi, ale można też zrobić coś użytecznego. I śledzenie tych wszystkich grup biorących udział w akcji umożliwia specjalna mapa stworzona z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania, tam też można zobaczyć, które tereny już zostały zgłoszone przez inne grupy. No i z, gdzie tam jeszcze jakieś inne miejsca pozostały. No właśnie, no zobaczymy jaki wynik będzie w tym roku, jak to będzie wyglądało. No ale niemniej jeszcze jest czas, żeby się zgłosić. Z racji Dnia Marchwi. Ja postanowiłem nieco się doszkolić z, z, z tej rośliny po prostu, z tego, co, czym ona jest ogółem rzecz biorąc. No i dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze takich, że to jest roślina po prostu... Niesamowicie popularna. Ona jest na całym świecie. Nie jest wszędzie absolutnie, w różnych odmianach. Niektóre żółte, niektóre bardziej jakieś nawet fioletowe, u nas pomarańczowa. No wszędzie jest. Ale drugie, co mnie naprawdę już zaskoczyło, to to, że po upieczeniu, takim wysuszeniu można z marchwi wy y wytwarzać napój, który jest substytutem dla kawy. No i tego to już naprawdę nie wiecie Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim spalonymi zbożami jako kawa? Absolutnie, że tak. Ale spaloną marwią w życiu. Czyli to nie jest tak, że po prostu do kawy dodaje się jakiś mus albo sok z marchewki, tylko. Nie, po prostu ścieramy na proszek i zapraszamy. Pro... Wow. No, co spróbowałbyś? Y, oczywiście. Powiem ci, że kiedyś próbowałem naparu z gryki. Nawet dobry był. A to tak, to też mi się zdarzyło. To, to, to rzeczywiście był yy, ciekawy no, smak, ale przyjemny. Brzmi jak woda po kaszy, ale jest dobre. <gry> Pytanie, ile takiej kawy z marchwi można codziennie pić, żeby nie stać się pomarańczowym właśnie? To, tego, tego nie wiem. To... No taki problem w jednym odcinku mm, popularnego serialu medycznego. Przyszedł taki ja, pan pomarańczowy. Mi kiedyś, mi kiedyś babcia mówiła, jak dużo marchewki jadłem, że, że będę miał e, włosy rude przez to. No ja... Aj, zobacz, i zobacz, stało się. <grym <grym miała rację. Ale chciałem tylko powiedzieć, że ty też chyba, chyba kiedyś jadłeś jeszcze więcej takiej marchwi. Y y nie. To ja po okay. prostu wylałam na siebie sok z marchwi i tak zostało. A, w ten sposób też tak. można. To nie wiedziałem. Na zegarkach 10:51, na termometrach 9 stopni, odczuwalna nawet 6. Na no, rzeczywiście nie jest to piękna sobota. Do tego dojdą już nawet w, w pewnych e, momentach były przelotne opady i będą się e, utrzymywać jeszcze przez e, parę godzin, ale później z tego co widzę koło tej 14-15. E, Troszeczkę się to słoneczko wyjdzie z za chmur, nawet do 16 stopni dzisiaj będzie, więc no polepszy się, polepszy się. No będzie i, można i, przyjść później do zoo, na o, przykład. Na przykład. W ramach jeszcze, tej ładnej pogody. A jeszcze trochę deszczu popadało, to jak się pięknie oddycha. Jutro już będzie za to bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. 19 stopni ma być odczuwalne, tylko wieczorem gdzieś tam ma trochę deszczu popadać, ale poza tym, no to jak na. Poniedziałek, wiel niedzielę wielkanocną, no to naprawdę ładnie się zapowiada. Poniedziałek wielkanocny też będzie przyjemny, całkiem. Nie wiem, czy aż tak na śmingu Sadyngusa, żeby tam się lać, ale no, to jest, to sprawdzimy jest to, czym, to jeszcze. To jest to, o czym mówiłem, czyli trzeba uważać, żeby, żeby się nie zachorować, trzeba po prostu lać się w niedzielę. Za pięć, no już za cztery prawie, godzina no, jedenasta. Czas leci. Czas leci, czas się już powoli żegnać, ale zanim to, ja chciałam się spytać, jak tam wynik. E, mowa... Czy to już właśnie... Który, o który No o właśnie, który bo Liga Etiopska się zakończyła, tam chyba 1-0 zostały. Wątpię, żeby gdzieś tam wynik się wyrównał, ale za to y, litewska Liga Kobiet gra. 24. minuta. Y, zespół z Judeli i Kaunorajono FA. 0-0 na razie, ale no, do, do ostatniej kropli potu tutaj biegają dziewczyny, ewidentnie. My za moment um, rozwiążemy nasz konkurs i e, do szczęśliwca poleci e, SMS, e, w którym to będą wszelkie, um, wszelkie wiadomości co do koncertu i co do wyjściówki. Ale pytanie do ciebie kolejne. E, jaki jest w takim razie twój sekretny składnik, koszyczka? Bo, bo miałeś się tym z nami podzielić. Znaczy sekretny. Ja nie, nie, nie, nie mam sekretnego tak w sumie. Chociaż nie, nie. Jest y Kulić tak zwany, czy tam paska, jak to woli. To jest taka drożdżowa baba z, yy, z żurawiną, taka na słodko. Bardzo dobra. Ja to bardzo lubię, taki suchy chleb. Ale to jest najlepsze, co może być. No więc w takim razie pytanie odwrotne do Ciebie. Jaki jest u Ciebie składnik tajemniczy Wielkanocny? Kurczaki. No chyba to chyba. Mm, mój koszyczek mój jest całkiem, całkiem zwyczajny. Powiem Czyli najwi szczerze. największym zaskoczeniem jest to, że wszystko jest normalne. Wszystko po jest normalne, jest dużo chrzanu, to jest ważne. To jest bardzo. No, z, już mówiliśmy o innych korzeniach, ale u nas akurat korzeń chrzanu i, i tak. No i to jest bardzo dobre podejście, typowo polskie tradycje utrzymane. Mateusz Szlas, Ty Mateusz Powędzawski. I Zuzanna Derbis. Dziękujemy bardzo, wesołych świąt. Ball for one creating such will I have been calling the heart police And yet it's happening still I was not into claiming things Had no possessive mind I live a subject of love song now still can't believe that you're mine Cause I can't believe it That you're my I am Can't believe it Cause I can't believe it That you're my I am President, my is constantly blushing, I am the evidence, I need some legal advice, my love has no right, the case that I've built has red shade of heart, the judgment has come, my insides are bored, I still can't believe